mi się tu jak ręce manifestuje moje fenomenalne powierzchnie Sądzę, u Podoba mi się tu jak ręce manifestuje moje fenomenalne powierzchnie Nauka na pewno długa, bo słów szukowa nie to sztuka Rębinowana technika, co z tego wynika? I co ci to za nim hmm. No cóż, taka moja podróż ja taka metoda na słowa jak woda kaska dremu, teraz wada pokut smoch wyrywam mi się kręgosłup Kipko, pora w sposób, MCSRW przez 032 kręce i ciebie to mnęstwo, nową lancę na serce do u CXTE, poryba mi się tu AAM, chalabra bardzo w ręce, miej nic więcej. Cegarna barda, moja jest bardzo zwarta. Zaciskam palce i wysowam się do walki na przechwałki. Stoję i odczekuję, kiedy ty wyskoczysz na fałki. u uh, pora mi się tu, jakie męce manifestuje, moje fenomenalne powierzchni nie pieniądze. Uu mi się tu, jakie męce manifestuje, moje fenomenalne powierzchni Biała broń werbalna, to ryna jak dziecia w stronę. Dziękuję w chron. Teraz moja dłoń, taka dziesięć świat ze sceny. Utrza ma wiedzić problemy, które mamy na ziemi i gramy na trzy Składam linię, listery wyraz, które a te z kolei w obraz, bez kazu okaz, te wiele razy miną bez wieści do formy, wkładam treści, jeśli się w niej mieści, to sami łamotam, razem i miotam w na części, stary. I mi tutaj, nie tutaj, rybem rzucaj, biorę nion, akcja, mylę, reklamacja, składaj albo spadaj, rób coś, a nie gadaj, nie pierdol, szybko trzy, który jest najlepszy hip-hop, nie na nas, a łączy. u, składam mi się tu, jak ja mam zemaniwestuję, bolię fenomenalne powierzchni, mnące, uuu, mi tu, jak ewence manifestuje moje fenomenalne powierzchnie. Uuuuh, przerwa mi się tu, uuuh, uu, mi uu, uu, uu, uu, uu. się tu, uuuh, uu, uu, uu, uu, uu. mi się tu, jaka ewence manifestuje moje fenomenalne powierzchnie. Jeden, dziewięć, dziewięć, siedem, rok. Teraz jest mój skok, ten rok. I pokrótce wygrywa Jestem jak pokrzywa moje pany w głowę. mi na to odpowie. Kto jest ich głupszy ode mnie? Jestem teraz I moje jest napięcie. Krasa, jestem jak jazda, a twoje krasa zęgry, to ja pierdolę jestem do dupy, i Lewniej kurwa nie wiem, ryby mi się okopiły. Twoje się straciły, a moje wyskoczyły, jak się pluję. Ja pierdolę, manifestuję to, co czuję. czuję teraz dzięki memu klimatowi człowiekowi, który ze mną tutaj stoi. To ja robię? Nikogo się nie boi, gość, który wyskoczył na pałki to było. Dzięki tobie jak mi się przebiło, przebiło mi się w głowę, to, to mam. Wszystko towe, czyli mój szybki, czym czy czym, czyż czy, czy, czy, czy, nie tym samym, rynie, z czym jest połączenie właśnie. Jasno. teraz ciskam się między baśnie Stary, odrzuć to i ja jestem, a twoje słowo rozpierdala się. O moją głowę jestem, jak stala Dotykając stala Jestem cały czas kryty. Dzięki za ma jestem teraz jak osa.